Festivalon Odcinek drugi Haven 2015 Jak zarobić na tworzeniu gier? Na to pytanie odpowiadał panel Gdzie są pieniądze? Czyli różne drogi do monetyzacji gier. Wśród uczestników znaleźli się Wojciech Piejko, Tomek Miecznikowski, Piotr Iwanicki, a moderatorką była Paulina Tomczyk z hcgamer.pl Moje pierwsze pytanie będzie bardziej skierowane w stronę naszej designerskiej części, ponieważ interesuje mnie wasze zdanie na temat, czy przy projektowaniu gry powinno się brać pod uwagę już, jak, jak będzie się na niej zarabiać? To znaczy, może od razu też powiem, że jeśli chodzi o free to play, którego aktualnie robimy, no to oczywiście każda gra free to play jest designowana zupełnie inaczej, tak, Ni, niż normalne premium gry, to może nie aż tak zupełnie, zupełnie, ale tak e, najprościej to wytłumaczyć po prostu tym, że e, ludzie, którzy grają w free to muszą jakby mieć cały czas do rozwijania, ciągle jakiś cel, ta gra musi być bardziej jak serwis, tak, która ciągle oferuje nam coś nowego, e, ciągle przewidywać kolejne update'y, to nie jest tak, że robimy luncha i jest jakby do widzenia, to cały czas nad tym pracujemy. Fajnie to opisał humorystycznie South Park, tak, pokazując e, jak to dokładnie działa. No chodzi o taką prostą interakcję, tak? musi grać, wykonać jakąś akcję, potem zostać nagrodzony, a na końcu musi być faza jego rozwoju. tak? No, najprościej to wytłumaczyć na zasadzie jakiegoś RPGa, tak? Chodzimy do dungeonu, lejemy potworki, z nich leci złoto, wracam do miasta, kupuję lepszą zbroję, o to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. E, więc no oczywiście, tak, jakby systemy są inne, e, musimy jakby dbać o tak, najważniejszą rzecz w re -to czyli retencję, chodzi o to, kiedy gracze wracają, tak, to jest główny miernik tego wszystkiego, e, nawet nie chodzi już o to, ile ludzie zostawiają kasy, bo to idzie dopiero za tym, tak, najważniejsza po prostu jest retencja, to, żeby ci gracze włączyli tą grę i mieli po co wrócić. A, O, a, myślałem, że, że, że jedziemy tak bardziej... E, e, tak, tak organicznie, tak, nie wiem, może mówię jakaś kolejnościowo. Tak, e, ja to To w ogóle, w ogóle, e, tak, jest, jest e, zasadniczo, gdy komputerowe mają zawsze ten taki, taki to właśnie taki dach free-to-playowych, to widać, mają ten, wiesz, ten aspekt tego, że zależy nam przede wszystkim, żebyś grał w ogóle to jest taka maszyna do wciągania ludzi w coś, tak? To jest, to jest ta upiodna część, tak? Jakby, jakby często to, to ma, ma takie, taki wymiar właśnie, jak, jak w takich free-to-playach, tak? że to jest takie, taka maszyna do wyciskania jakichś pieniędzy, tak? albo maszyna do, do, do, do wciągania ludzi, ale oczywiście, że, że, że te wszystkie rzeczy można robić jakby dobrze i można zrobić z wartością jakby dodaną do to, to była faktyczna zabawa, tak? ale, ale, ale nie, nie zawsze takie zdarzają się, takie, takie tak? jak my, my w Superchocie, jeżeli chodzi o myślenie, myślenie e, o e, monetyzacji przy, przy, e, przy, e, przy tworzeniu, przy samym designie, to nie mamy takiego twardego myślenia, żeby, żeby e, faktycznie e, tutaj były takie punkty, w których ludzie mogą płacić pieniądze, żeby to maksymalizować, ale oczywiście jest takie myślenie również w tego typu grach, w które gra, są takim pudełkowym experience'em. Kupujesz, e, grasz, e, masz satysfakcję to w takich w takich grach jakby też też myślisz, też jak designujesz po to, żeby, żeby, żeby to się niosło przede wszystkim, tak jakby, jakby dużo jakby elementów w samym superwodzie to są rzeczy stworzone po to, żeby ciekawie się o nich opowiadało, tak że, że nie wiem dla przykładu sama gra jest strzelanką, w której czas tylko kiedy się ruszasz ale jakby cała otoczka jest taka, taka retrograficzna, mamy takie menu, które jest terminalem styluzowanym na notę komandera, tak? Taką klasykę impreza jest retro, więc myślę, że temat pasuje. Eee, więc wie, więc, e, więc to jest jakby, jakby niby taki... Technicznie jest to z naszego punktu widzenia łatwiejsze do zrobienia niż takie prawdziwe menu, jak na gry komputerowe, a jednocześnie jest to, jest to rzecz, no... Ja nie słyszałem, albo rzadko się słyszy, żeby gracze mówili, że menu jest fajne w grze, tak? A w naszym przypadku ludzie mówią, że menu jest fajne i dzięki temu właśnie takie małe decyzje, które jakoś tak kształtują tę grę, pomagają jej się nieść właśnie po to, żeby ludzie też o niej mówili, bo... Ostatecznie, to jakby, jakby my bardziej myślimy o tym, żeby po prostu robić rzeczy, które są ciekawe. I, i dzięki temu, że są ciekawe, to się niosą. I, I dzięki temu, że się niosą, to też jakby sprzedają się. tak? Ale jakby przede wszystkim takim podstawowym celem jest robienie ciekawych rzeczy. To jest nasza monetyzacja. To ja powiem tak. Myślę, że powinno się myśleć o monetyzacji w trakcie wymyślania pomysłu, natomiast ja tego nigdy nie robiłem. I, i myślę, że miałem trochę szczęścia przy tym, bo myślałem, tak jak Piotr mówi, że, że po prostu robię grę, która jest świetna i to się sprzeda. I tak do tej pory było. Natomiast e, myślę, że to nie jest dobra praktyka, żeby... żeby to nie jest długo dobra, długoterminowa praktyka. Jeśli mogę, rozmawiamy o zarabianiu na grach, a mnie interesuje... Hmm Jaka metoda zarabiania w grze zrobiła na Was wrażenie? Czyli, na przykład, mi się podobało w Asasinistrii 3, kiedy mogłem wypuścić sobie flotylę i przywozili dobra, miałem kasę i mogłem wydawać na te wszystkie głupoty. Ale co na Was zrobiło wrażenie? Jedno słowo: karmageddon. Ja bym miał więcej słów, ale, ale nie co. Ja ostatnio na przykład grałem to i to jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, które polecam każdemu. Grałem w coś, co się nazywa e, GOAT. E, e, to było również glasą. To nie jest jakieś takie moje spaczenie, ale to była również glasosą. E, i, e, I to była gra to była tak zwane idle games. Nie wiem czy to znacie idle gaming. Idle gaming polega na tym, że masz jakiś taki wstępny hook, tak, Że najpierw się wciągasz, że jest jakaś prosta czynność, którą wykonujesz ale później jakby cała gra kręci się wokół tego, że zarabiasz coraz większe pieniądze w grze, ale jakby to nic nie zmienia, bo cały czas musisz, musisz coś robić. I jakby ostatecznym jakby takim, takim, takim zen grania w takie idol gry to jest ten moment, kiedy orientujesz się powoli, że jakby gra polega na tym, żebyś w nią nie grał, że to jest coś takiego, że, że, że, że, że grasz to i ja ostatnio się złapałem właśnie na tym, tak się na maksa wkręciłem, postanowiłem nie przestawiać, więc to była gra, która miała sobie taki aspekt czekania, że musisz odczekać coś, 6 godzin, żeby ci się złoto zregenerowało, tak? Więc, więc ja, sobie, ja sobie przestawiałem osto zegarek, zegarek w telefonie, szedłem do przodu i tak naprawdę, w mar marzec 2016, już nie jestem, ja cały czas grałem w tą grę, i to było takie, takie niezwykłe uczucie totalnego bycia poza czasem, i, i, i trochę, trochę jakby takiego przyspieszonego experienceu. Tak? I w końcu, w końcu orientujesz się, że widziałeś już wszystko i już dalej nie musisz. I, i, i to jest coś takiego. Więc, jakby, jakby to jest bardzo głupia i uzależniająca gra. Ale to jest coś, co potrafi wywołać emocje i której no, mądre realny no, nie potrafi wykonać, wywołać. I to jest takie moje przemyślenie. To zrobiło na mnie wrażenie, ale nie wiem, czy, czy tutaj odpowiada na twoje pytanie. Ja myślę, że powiem krótko, najczciwszą metodą zawierania wirtualnej kasy w wirtualnych światach, to wchodzenie do loków, spuszczanie łomotu jakieś tam strażnikom i trani, czego się <śmiech> To jest moja metoda.